Dzień witam was wszystkich ponownie w podcaście Ruszaj się Bruno. Jestem trochę rozkojarzony i trochę chory, chory, bo przeziębiony lekko, a rozkojarzony, bo właśnie dostałem telefon, że w moim mieszkaniu w Gdańsku pękła gdzieś rura z powodu mrozów i teraz jest odwilż i właśnie zalewam sąsiadów Coś więcej będę wiedział o tym za około 2 godziny, jak mój tata dotrze do tego mieszkania, także mam prawo być trochę zdenerwowany. A czemu wybrałem sobie taki moment, żeby nagrywać ten podcast? Nie wiem. Może to też forma odstresowania się może pomoże. Po prostu nie mogę przestać myśleć o tej cholernej róże i o tym, jak może właśnie wyglądać moje mieszkanie więc yy, nagrywam podcast nagrywam podcast w sumie takie dogrywki to będą bo materiał mam już nagrany z terenu i za chwilę was w ten teren zaproszę i posłuchacie gdzież to zawitałem Zawitałem tym razem, nie z Brunem, a z innym podcasterem, z podcasterem, multi-podcasterem, podcasterem, który jest znany z wielu projektów, z Pichontem. Pichont mnie odwiedził, postanowiłem go zabrać w ciekawe miejsce, które znajduje się w pobliżu mnie, a które lubię odwiedzać i odwiedzam dwa, trzy razy w roku. Jest to takie dla mnie miejsce bardzo przyjemne i magiczne związane z tym, co lubię, czyli z samolotami. A z samolotami też związany jest inny projekt, który gdzieś tam obok nagrywam. Właśnie rozpocząłem z Przemkiem nagrywanie innego projektu, innego podcastu Sierra Papa. Jeśli o tym jeszcze nie wiecie, to zapraszam do posłuchania. Projekt, podcast, typowo tematyczny o samolotach, o polskich konstrukcjach. O ludziach, o historii, o, o tym, co jest związane z polskim lotnictwem. Więc jak ktoś nie wie, to zapraszam do słuchania. A dzisiaj y, angielskie lotnictwo i nie tylko angielskie. Bruntingtorp, jak już mówiłem, miejsce ciekawe, miejsce magiczne. Miejsce, w którym składowane są samoloty z okresu zimnej wojny. Składowane to jest dobrze powiedziane, bo... Tam jest muzeum właściwie, ale to muzeum jest bardzo słabo reklamowane. To muzeum jest otwarte tylko raz w tygodniu, w niedzielę. Te muzeum nie odwiedza y, tłum turystów. Po prostu jest bardzo mało znane to miejsce, a przez to ma swój urok. Ma swój urok dlatego, że kiedykolwiek tam zawitam, zawsze wygląda tam inaczej zawsze ilość ustawienie samolotów się zmienia w tym miejscu nie ma tabliczek nie ma jakichś odgrodzeń między samolotami wszystko można, na wszystko można praktycznie wchodzić na wszystkiego można dotykać w niektórych samolotach można sobie posiedzieć są pootwierane kabiny a jeśli spotkamy mechaników, którzy tam się kręcą to już w ogóle, bo mamy po prostu na miejscu Przewodnika i opowiadacza, który podzieli nam się z sobą swoją pasją. A dzisiaj takim opowiadaczem będę ja, bo będę oprowadzał Mości Pichonta właśnie po tym miejscu i puszczę właśnie Wam kilka właśnie migawek z tego miejsca. Czasami będę y, przetykał to właśnie innymi wstawkami, które właśnie teraz nagrywam. No dobra. Jest to, jest to Bukaner. Czyli. Bukaner? Bukaner. Czyli Blackburn Bukaner. Bukaner to. Te Bukanierzy to byli piraci, tak zwani w dawnych czasach. On był wybudowany jako bombowiec morski. Bombowiec dla, do, do operowania z lotniskowców. Dlatego te składane skrzydła ma. Tam gdzieś. Te, dlatego ma ten z tyłu, widzisz? Taki otwarty ogon. To jest hamulec aerodynamiczny, żeby. Jeszcze dodatkowo go hamował. To z tyłu co wystaje? Takie coś no bo na, na boki. A -a. No D i co takiego ciekawego. E taki samolot, taki samolot mógł pomieścić zgadnij ile udźwigał, dźwigał bomb? Na przykład. Kurde, ja w ogóle nie mam pojęcia jak jest, jakie są parametry samolotu. No, no dobra, to ci powiem. Dwie tony? Prawie 6, 6 ton bomb. Mógł, mógł A ile bomba dźwigać. waży? No różnie mogą, mogą ważyć ile tam załad... jakie bomby zależy, załadujesz. Nie możesz założyć 500-kilogramowe bomby, to... No to 12 takich. tych. I tu miał taką ciekawą rzecz. Chodź, jak się schylisz to Ci pokażę. Tu jest luk bombowy. On jest z tą strony, widzisz, taki łukowaty. Ale jak, jak on był zamknięty, to ten cały łuk się przekręca, widzisz, tam te, to, ten, ten, ten ten, I on się przekręca, tu z tej były podwieszane bomby. I on sobie otwierał to to, Aha. Wtedy bomby tutaj sobie wisiały I mógł sobie zrzucać Tu były Zaczepy do bomb No to tak ci, Fajne takie bomby. To, No to tak ci Trochę naświetliłem Bukaniera mhm. Tu masz Zobacz W tym bukanierze Ile, bom, ile miał tych bombowych, jakichś takich? Tych. A czerwone, co to? Nie wypał? <laughs> Może jakaś specjalna akcja? Nie, generalnie te samoloty nie brały za bardzo udziału w żadnym takim ostrym bombardowaniu. Dopiero przydały się bojowo w czasie wojny w Zatoce Perskiej, tam w 90-tych latach, kiedy okazało się, że po prostu Anglicy nie mają samolotów. Zdolnych do przenoszenia yy, specjalnego sprzętu do namierzania, do wskazywania celów. Takie lasery, wiesz? Aha, yy, no o co chodzi? Tam na Ziemi ktoś namierza, tak? No tak, czasami na Ziemi ktoś namierza, ale na przykład gdzieś tam cele bardziej oddalone, to wysyłali samolot z takim właśnie specjalnym sprzętem, który namierzał cel Aha. i nas z drugi. Z... Inne samoloty nadlatywały, wypuszczały rakiety czy coś i, i na ten namierzony cel po prostu to uderzało I, i ten samolot spełniał takie zadanie, żebym namierzał po prostu cel sobie tam gdzieś krążył, no i ja inne samoloty wykonywały robotę po prostu. Tutaj masz hariera star, pionowego startu i lądowania, widzisz, ma odchylane desze, no. robi sobie ciach, ciach i sobie wznosi i helikopter sobie startuje, ląduje, zawiesza się w powietrzu i sobie wisi. Bardzo dzi ciekawy dziwny widok. Widziałem tylko raz w sumie go e, na pokazach. Kiedy tak sobie stał i tak się, się kłaniał, leciał sobie do tyłu, do przodu, jak Co? chciał, nie? Tutaj dzisiaj e, za przewodnika dla Pichonta jestem. Tu jest ciekawe, ciekawa maszyna. Ty, <laughs> ty, ty sobie robisz zdjęcia, ja ci będę mówił. Jaguar? tego zielonego robisz? Jaguar. Szkolno-bojowy samolot. Bardzo fajny. Też wycofali niedawno. E, tutaj dwuogodnowy, widzisz? Sea czyli morska lisica. Taka, tak na polski, tu, tu, tłumacząc. E, samolot myśliwski, chociaż wygląda taki, na taki duży i ciężki. To był to samolot myśliwski, przechwytujący. Podwieszane rakiety, klasy powietrze-powietrze, do stracenia innych samolotów, jak widać... Dwu, dwuosobowa załoga ale drugi człowiek, członek załogi miał bardzo ciekawe, ciekawe miejsce do siedzenia. byśmy, byśmy tam i to bym ci pokazał, chodź ci pokażę potem wejdziemy do jednego samolotu i rundkę sobie zrobimy no i możemy sobie zrobić rundkę tutaj ta kabina nie jest symetrycznie po, położona, widzisz jest, jest z jednej strony a z tamtej strony jest jakby jakby pusto, a on i ten drugi siedział właśnie tam z tej strony i tu jest jego szybka tylko z boku patrzył? on nie, nie patrzył, on miał radar on obserwował tylko radar o, to klaustrofobiczne trochę, trochę no trochę klaustrofobiczne, tam jest bardzo mało miejsca jak tam zajrzysz to nawet on tutaj wchodził przez tą dziurę taką tutaj widzisz, jest taka dziwna dziura i jest, jest dosyć w ogóle te wszystkie samoloty są klaustrofobiczne w środku, nawet te wielkie Wydaje się, że to duża maszyna a w środku naprawdę klaustrofobicznie to wygląda Dalej, Ten następny Ta, ta maszyna tutaj w tych niemieckich barwach jest bardzo ciekawa Nazywa się Star, Starfighter F-104 Starfighter czyli gwiezdny wojownik Gwiezdny, no, gwiezdny Wojownik. Zobacz, jakie ma krótkie skrzydła. To wszystko. To, to są całe jego skrzydła. E, używany był przez wojska amerykańskie, angielskie, niemieckie. W Niemczech był zwany... E, nie wiem, jak, jak to niemieckie słowo brzmi, bo zapomniałem, tylko pamiętam tłumaczenie. Śledź do namiotu. Wiesz dlaczego? Nie bo tak często wbijał się w ziemię. No właśnie. No. To nie wpadli na to rojący krótkie? Przyszło? Zgadnij. Ilu pilotów w czasie służby w Niemczech zginęło na tych samolotach? Wszyscy 115, 40% pilotów, którzy latali na 40. Jest no. zwany był albo nie? albo tym, albo y... głównie katastrofy, nie? bardzo ciężki w pilotażu. To tak, jakbyś wsiadał do rakiety i, i leciał rakietą, bo te skrzydła praktycznie nie istnieją. Oprócz nazwy tego śledzia do namiotu, miał też nazwę drugą owdawiacz. Owdawiacz? Tak. <laughs> no, czyli jak szereś służyć tam, to mogłeś być pewien, że twoja żona... Miałeś 40% pewności, że twoja żona zostanie wdową. W Runtingtor dwa razy w roku odbywa się impreza, która się nazywa Cold War Jet. Jest to taka impreza, w którym odpalana jest spora ilość właśnie tych odrzutowców, które są doprowadzone do stanu takiego, że mogą odpalić silniki, odpalić dopalacze i pojeździć po pasie. Niestety nie ma zgody na, na latanie tym tymi, tymi sprzętem. Dlatego tylko główną atrakcją jest rozpędzanie ich po pasie i i sporo ludzi to gromadzi. Raz nawet chyba w 2009 roku, w 2009 roku, zdarzył się taki wypadek, że stojący tutaj bombowiec strategiczny, Wiktor, tak się rozpędził, że się wzniósł. Wzniósł się, przeleciał kilkadziesiąt lub kilkaset metrów i usiadł na pasie. Nie wiem, czy to był jakiś nadmierny ciąg silników, czy powiew wiatru. No, wyglądało to, można gdzieś tam sobie to wyszukać na filmiku w YouTube i wyglądało to dość groźnie. No, ale wszystko skończyło się dobrze, skończyło się na jakichś e, jakiś karach chyba dla, dla, dla pilotów, czy dla organizatorów, już nie pamiętam. Nie wiem. Nieważne, ważne, że Wiktora nadal możemy oglądać, nadal odpala silniki i nadal możemy zobaczyć tą wspaniałą, potężną maszynę. Jak i wiele innych samolotów, wie, wiele innych odrzutowców z okresu właśnie zimnej wojny. Tutaj stoją trzy samoloty typu Bukaner. jak już mówiłem. I w czasie właśnie, gdy, gdy jest Cold Jet War, one rozkładają swoje skrzydła bo w muzeum stoją ze złożonymi no i rozpędzają się fajnie po pasie w muzeum także znajduje się akcent polski jest doprowadzona do po prostu idealnego stanu PZL 11 Iskra gdy byłem z Pichontem, niestety tego samolotu nie było, być może została przeniesiona gdzieś indziej, być może gdzieś schowana w jakimś hangarze. Nie wiem, nie pytałem. Gdy będę tam następny raz zobaczę, może się pojawi znowu. A następnym razem będę właśnie na pokazach Cold War Jet i w podcaście Sierra Papa zrobię chyba relację z tego dnia. Ale nie mieszajmy podcastów, nie mieszajmy. No teraz zapytam gościa tutaj yy, drogiego Pichonta. Jak mu się tu podoba? Czy dobry? W ten piękny zimowy poranek, taki zimowy, a niby a zimy tak słabo czuć w sumie, nie? Podoba mi się tu tutaj bardzo. Jestem bardzo zadowolony. Nie, no i jest super w ogóle. Jeżeli chodzi o same okoliczności przy, przyrody, to to już jest niesamowite, bo mamy yy, Piękne, bardzo mało zachmurzone niebo z bardzo wyrazistym, żółtym słońcem, które grzeje, a powietrze mamy chłodne. Ale, Ale przyjemne, rześkie, rześkie. Tak, no, mamy co nie, 2-3 stopnie może, nie? Aha. Natomiast właśnie to słoneczko dodaje uroku. Lubię taką pogodę, bo się lekko oddycha, a jest przyjemnie. Nie ma dużego wiatru i jest zielono. To jest to, co mnie tu zaskakuje w ostatnich dniach bardzo, że tutaj jest zima, i wszystko jest zielone ale samoloty, które się tu znalazły jakże przypadkowo e, robią wrażenie jest ich bardzo dużo szczególnie tamten napompowany misio mi się no podoba no to wejdziemy do środka do niego Tak, Cię tam zapraszam, pokażę ci e, jak się latało do <gry> młodu ale... Tutaj jest w ogóle oprócz, oprócz samolotów jest bardzo dużo samochodów. Yhy. Ale, ale ten stary motocyk jest tam, zobacz. Triumph czy jakiś tam, zobaczymy. Podejdźmy tam. Nawet straż pożarna stara jest, zobacz. Tu jakiś, o, wóz, fajne, jakiś mały, miejsce, mały, mały wóz bojowy. Ty, ale ty powiedz może... Stare lantrowery, o, są nawet, popatrzcie. Co mnie zaskakuje w tym miejscu, to tutaj nigdy nie jest tak samo. Obojętnie, kiedy przyjedziesz, przyjdziesz za miesiąc, będzie już inaczej. Będą inaczej ustawione te samoloty, coś się zmieni, jakiego, jakiego samolotu będzie, jakieś, jakieś przybędą. Tutaj widzimy, czy przybyły się? dwa jumbo Jety, które mnie zaskoczyły totalnie. Czy coś to się dzieje, no, czy miejsce żyje. Nie? Miejsce żyje, ale no, żyje jakimś takim swoim życiem właśnie dziwnym. Bo tu nie ma tłumów jak widzisz. Jest o, ten muzeum jest otwarte ra, jeden dzień w tygodniu, tylko w niedzielę. Nie ma tłumów, przychodzą sobie tam jak sporadycznie coś ludzie tacy jak my, albo jak ci mechanicy byli piloci, którzy lubią sobie podłubać przy, przy tych maszynach, wchodzą wtedy gdzieś do środka, biorą papier ścierny lub jakąś szlifierkę i szlifują, malują. Po prostu doprowadzają, doprowadzają do stanu używalności jako takiej. To jest sposób na spędzanie wolnego to tutaj właśnie, To tutaj właśnie, w tym miejscu tu, w, którym, w którym z tych hangarów właśnie został przywrócony do życia jedyny latający dzisiaj na świecie e, bombowy strategiczny wulkan tutaj angielski, który na pokazach robi takie wrażenie, że po prostu oczy wypadają z orbit i którego utrzymanie kosztuje ponad 100 tysięcy funtów miesięcznie wow. Jak już mówiłem, do niektórych samolotów można wejść. Niektóre samoloty są reprezentowane przed, przez obcięte głowy, czyli przez obcięte tylko dzioby z kabinami tych samolotów. Stoją one wtedy na takich podestach ustawione w, z łatwym dostępem wejścia i można sobie wejść, usiąść za sterami pilota, usiąść za sterami nawigatora, poczuć się jak pilot, poczuć się jak dziecko trochę i, i pobawić się tym, tymi wszystkimi przełącznikami, zobaczyć jak to wszystko wyglądało z kabiny pilota siedzimy teraz w bombowcu, Wiktor tu można wyciągać przestawiać różne rzeczy przełączać przełączniki klawisze, włączać wszystkie o czekaj, to powłączam elewatorsy Cyk, cyk, cyk. On, on, on, on, on, on. I startujemy I silnikami. Ona też. Startujemy tu silniki, pasz. której masz ten. Czekaję taki ludzi. Weź tu się połap kupier. Nieźle. Nieźle się lata, powiem ci takim bombowcem. Uważaj na drzewo tutaj. Uważaj na brzozy. No. Ten to by brzozy kosił, wiesz? O. Żadna brzoza mu nie jest groźna Na zewnątrz jakiś samolot odpalony Tłokowym napędem, śmigło słychać Silnik chodzi Idziemy dalej Znajdujemy się we wnętrzu samolotu Airbus. Super gupy. Samolotu do przewozu wielkogabaretowych elementów. No, naprawdę jest duży hangar. Restauracja, wielka, wielką restaurację można by w środku urządzić. Tu mamy kilka siedzeń. Łóżko do, dla, dla pilota. Na zmianę tutaj. Z tego co kiedyś jeden tutaj nam przewodnik opowiadał, właśnie przy przelotach tras atlantyckich, to właśnie te łóżko było używane, pilot się zmieniał, piloci sobie tu mogli przespać, się jak byli zmęczeni. A tu kto siedział? Jakiś nawigator, sobie tu siedział, masz, tu miał sprawdzał sobie mechanik, chyba taki wiesz, żeby spra sprawdzał, czy wszystko tutaj działa tak jak powinno działać. Generalnie w środek tu jest podobny, podobny jak w normalnych, rejsowych samolotach Tylko po prostu obcieli i dobudowali ten cały, ten cały tył jest jakby yy, zrobiony specjalnie właśnie do przewozu tych wielkogabaretowych elementów Tu gościu nam pokazywał taki O! Ktoś urwał. Widzisz? Tam napis jest Escape Rope Aha. Pool tam było sznurek, sznur do, yy, do.. No po prostu otwierało się okienko i potem tym sznurze mogę się opuścić w razie czego, nie? Normalnie po, po sznurze, jak taki Tarzan <suszy> Dokładnie. To już było tak przy takich naprawdę ekstremalnie awaryjnych sytuacjach które się na szczęście nie zdarzyły raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, widzę miejsc siedzących w tym samolocie dwa leżące, dwa leżące kuszetka i wychodzimy Spacerując tutaj po pasie startowym, w pewnym oddaleniu od muzeum, tu nikt nie pilnuje, tak nikt nie nakazuje niczego, w sumie można poczuć się wolnym i wchodzić gdzie się chce, w pewnym oddaleniu od muzeum znajduje się jakaś firma, która zajmuje się, to jest ciekawe miejsce, bo ta firma zajmuje się chyba utylizacją starych samolotów i przerabia je na żeletki. Lub, tam, lub też na inne surowce wtórne. Fakt jest taki, że można tam ciekawe maszyny zobaczyć i trzeba się spieszyć z tym oglądaniem, bo one, gdy tam zawitają, bardzo krótko zostają zosta stają w takim stanie, jakim są. No i właśnie, gdy byliśmy tam razem, to dwa nowe samoloty Boeing 747, popularnie zwane jumbo jetami, w malowaniach rosyjskiej jakiejś linii lotniczej zawitały tam na swoją ostatnią podróż no i widzieliśmy mechaników, którzy tam się kręcili wymontowywali silniki i powoli chyba będą je kasowali no dobrze, to tyle w tym podcaście, tyle na dzisiaj mam nadzieję, że ciekawie się, się, się słuchało i do usłyszenia w następnych odcinkach podcastu Ruszaj się Bruno.